18 maja 1792 roku licząca prawie 100 tysięcy żołnierzy armia rosyjska przekroczyła granicę Rzeczpospolitej. Rozpoczęła się rosyjska interwencja tłumaczona hasłami obrony zagrożonej wolności. To wydarzenie było początkiem wojny polsko-rosyjskiej zwanej wojną w obronie Konstytucji 3 maja uchwalonej w 1791 roku. Konstytucja 3 maja to był pierwszy w Europie i drugi na świecie po konstytucji amerykańskiej nowoczesny spisany akt tego typu. Dlaczego nie udało się jej obronić i doszło szybko do drugiego i trzeciego rozbioru Polski, mimo bohaterskiego zrywu przeciw Rosji, czyli insurekcji kościuszkowskiej. Jak tych z tego będzie, jeśli oba będzie siedzieć jak na grzędzie. Polakom nie brakowało męstwa wojskowego i dzielności żołnierskiej, pieczętowanej Orderem Virtuti Militari, ustanowionym wtedy przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, najstarszym orderem wojskowym na świecie spośród nadawanych do dziś. Czy była szansa na to, by dwaj współautorzy Konstytucji, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj, nie musieli nazwać Konstytucji ostatnią wolą i testamentem gasnącej ojczyzny?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 Myślę, że rozsądnie będzie, panie profesorze, przypomnieć, jaka była sytuacja w Rzeczpospolitej między 3 maja 1791, a 18 maja 1792 roku, czyli między uchwaleniem Konstytucji 3 maja, a tą rosyjską interwencją. Czy to był czas, kiedy zbierały się czarne chmury i zapowiadało się na gigantyczny kataklizm dla Polski? To był czas ogromnego entuzjazmu i czas zwycięstwa patriotyzmu niepodległościowego, o którym mówiliśmy w czasie naszej poprzedniej rozmowy. Bowiem o ile konstytucja 3 maja została uchwalona w warunkach no, swoistego przewrotu, przypomnijmy, że wykorzystali zwolennicy reformy fakt przerwy w obradach, i kupili w krytycznym dniu 3 maja 1791 roku większość posłów, zwolenników reformy, korzystając z nieobecności dużej części przeciwników. O tyle przeprowadzone w następnych miesiącach sejmiki, które niejako ratyfikowały postanowienia Konstytucji 3 maja, wykazały, że ten patriotyzm niepodległościowy przeważył. W ogromnej większości sejmików w całej Rzeczpospolitej konstytucja została zaakceptowana jako jedyny lek na groźbę zniszczenia państwa przez sąsiadów. To był zatem ten rok obowiązywania konstytucji, czas nadziei raczej niż czas strachu czy jakiś ponurych przeczuć, choć oczywiście sytuacja, zwłaszcza od stycznia 1792 roku, zaczęła zmieniać się bardzo szybko na niekorzyść Rzeczpospolitej, ale to wskutek raczej okoliczności zewnętrznych. Na początku stycznia, bowiem 1792 roku Katarzyna zawarła pokój z Turcją, skończyła wyczerpującą siły imperium wojnę. Wcześniej już zakończyła wojnę ze Szwecją, a zatem od stycznia 92 roku Katarzyna mogła swoje armie zaprawione w bojach na północy i na południu rzucić na zachód, na niepokorną, zbuntowaną Rzeczpospolitą. Przestraszony tym król pruski, Fryderyk Wilhelm, zacznie się rakiem szybko wycofywać ze zobowiązań sojuszniczych wobec Rzeczpospolitej. Czy rzeczywiście nic z tego sojuszu nie wyniknęło, z tego związku chwilowego Warszawy z Berlinem? No Jednak Armia Polska, tworząca się od czasu uchwały o aukcji jej do poziomu 100 tysięcy, wyposażona była w dużej części w oparciu o karabiny sprzedane przez Prusaków w Polsce. Ponad 15 tysięcy karabinów, wiele innego rodzaju typów uzbrojenia przeszło z armii pruskiej do Polski, sprawiając, że zdolności obronne armii polskiej, tworzącej się niemal od zera, zaczęły realnie wzrastać. To także budziło nadzieję, że będzie wojna. Jeśli nie uda się jej uniknąć, to stawimy opór i zaczekamy na pruskiego sojusznika, który miał pomóc w walce przeciwko napaści rosyjskiej na Polskę. I tu nastąpiło, jak wiemy, najbardziej bolesne rozczarowanie. Pruski sojusznik zawiedzie. Nie pójdą pruscy grenadierzy na pomoc w Warszawie, ale przeciwnie, włączą się do operacji likwidowania niepodległości Polski w następnych latach. Rok 1792, fragment listu 60-letniego króla Stanisława do jego powiernika o ustanowieniu Konstytucji 3 maja. Cały bieg mego życia przyzwyczaił mnie do doświadczania długich przeciwności losu i dotkliwych strapień po krótkiej chwili sukcesu świetnego i nadzwyczajnego. Jestem więc w pełni przygotowany na to, że po tych szczęśliwych chwilach znajdę się w bardzo trudnej sytuacji. W moim życiu miałem wiele przeczuć, które się sprawdziły. Sądzę więc, że się nie zawiodę na tym przeświadczeniu, które mi powiedziało, kiedy jeszcze nie miałem 20 lat. Jestem przeznaczony do wyrządzenia wielkiego dobra mojej ojczyźnie, ale w czasie i sposobie, że ktoś inny zbierze żniwo z mojego posiewu. Jak wspomniał pan profesor, sytuacja międzynarodowa zmieniła się na niekorzyść Polski. Jak zatem zachowywali się przeciwnicy króla Stanisława Poniatowskiego? Władca przecież wygrał, konstytucja uchwalona. Poczuli się oszukani przez konstytucję 3 maja, że jednak wygrał ten patriotyzm niepodległościowy, a w ślad za nim idea. Dziedziczności tronu, a więc koniec wolnej elekcji, a więc obalenie tych praw kardynalnych, na straży których stała Katarzyna, ale które bliskie były sercom wielu republikanów w Polsce. Przywódcami tej idei byli między m.in. Stanisław Szczęsny Potocki i Seweryn Żewuski. Ciekawa jestem, czy szybko te argumenty trafiły do Katarzyny Carycy. Niemalże traktowała Stanisława Augusta jak marionetkę. Katarzyna nie potrzebowała żadnych argumentów ze strony polskich magnatów. Katarzyna realizowała na zimno imperialną rosyjską rację stanu i traktowała ich, tę trzyosobową grupkę, więc Teńsław Szczęsny Potocki, Seweryn Rzewózki i Ksawery Branicki, jako użyję dwudziestowiecznego określenia pożytecznych idiotów którzy niezależnie od intencji, które nimi powodowali, znakomicie mogą być wykorzystani przez Rosję do usprawiedliwienia jej imperialnej zemsty na Polsce, która szuka niepodległości. Z tej trójki, którą wymieniłem przed chwilą, trójki inicjatorów Konfederacji Targowickiej podpisanej w Petersburgu 27 kwietnia 1792 roku, a tylko formalnie ogłoszonej w pogranicznym miasteczku Targowica, w maju. Z tej trójki na pewno Stanisław Szczęsny Potocki i Seweryn Rzewózki rzeczywiście wierzyli w swoje idee republikańskie i wierzyli, że reforma majowa niszczy tę tradycyjną polską wolność. Dla Rzewuskiego ważna była restauracja władzy hetmańskiej, zlikwidowanej ostatecznie właśnie dziełami reformatorskimi Sejmu czteroletniego. Dla Szczęsnego Potockiego także te tradycje republikańskie były najważniejsze. Czystym cynikiem, jeśli można tak brutalnie ocenić, łajdakiem od stóp do głów był na pewno w tym towarzystwie ksawery Branicki. Natomiast ci dwaj piersi, co wcale ich nie usprawiedliwia, wierząc w swoje idee, przekroczyli granice obrony tych idei, zwracając się o pomoc do obcego dworu, który wykorzystał ich apel do jeszcze jednego podboju Polski. Na tym polegała istota zdrady targowickiej. I tak Katarzyna uzbrojona właśnie w taki oto argument, jak to mamy przecież szlachetnych patriotów polskich, którzy chcą mojej interwencji, chcą wspierać wojsko rosyjskie, iść w jego taborach, by przywrócić wolność w Rzeczpospolitej. Katarzyna z tym argumentem mogła uruchomić swoje armie w maju 1792 roku i rzucić je na Polskę. Czy Katarzyna mogła myśleć, że to będzie łatwa, krótka wojenka, może jedna bitwa? No bo chyba Polacy zaskoczyli Caryce, jako że bitwa pod Zieleńcami, stoczona już 18 czerwca, przyniosła zwycięstwo Polakom. Tam była niespełna chyba 16-tysięczna armia, nieco mniejsza armia rosyjska. Polską armią dowodził książę Józef Poniatowski i Tadeusz Kościuszko. Poniatowski ustanowił właśnie w dniu bitwy to wojskowe odznaczenie Virtuti Militari. Proporcje sił zaangażowanych w tę wojnę były niekorzystne dla Rzeczpospolitej, ale nie były radykalnie złe, bo przypomnijmy ogółem dwie armie rosyjskie, które wkroczyły na teren Rzeczpospolitej, nie przekraczały 100 tysięcy żołnierzy, natomiast Wojsko Polskie, mogące realnie działać w polu, sięgało mniej więcej 56 tysięcy żołnierzy. W dwóch korpusach, jednym koronnym, dowodzonym osobiście przez bratanka króla, księcia Józefa Poniatowskiego i drugi litewski, bardzo nieudolnie dowodzony przez księcia Ludwika Wirtemberskiego. Te siły nie były wystarczające do rzucenia Rosji na kolana, bo pamiętajmy, że Rosja przecież zaangażowała tylko część swoich sił przeciwko Polsce. Część jeszcze wracała z frontu przeciwtureckiego, tureckiego, część pilnowała Szwecji. Ale na pewno bronić się można było dłużej, licząc na zawikłanie sytuacji międzynarodowej związane z trwającą przecież rewolucją we Francji, z ogromnym niepokojem w całej Europie. Można było w każdym razie zakładać, że opór trwający jeszcze kilka miesięcy, a na to na pewno było stać już Rzeczpospolitą w tym momencie, może doczekać, dotrwać do momentu nowego kryzysu dyplomatycznego w Europie i zmusić Katarzynę do pogodzenia się z niepodległością, przynajmniej takiej no, niecałej terytorialnie, nie wracającej do ziem pierwszego rozbioru, ale jednak już wyzwolonej z oków nadzoru ambasadorskiego. Polski. To była realna stawka w tej grze, która zaczęła się w maju 1792 roku. I tak jak pani powiedziała, pierwsze duże starcie, które miało miejsce w bitwie pod Zieleńcami, gdzie dowodził tą trwającą prawie cały dzień bitwą po stronie polskiej książę Józef Poniatowski bardzo umiejętnie, pokazała ta bitwa, że żołnierz Polski już nie ucieka przed Rosjanami. To było pierwsze rzeczywiście wygrane od czasu Bitwy Wiedeńskiej w 1683 roku duże starcie z udziałem Wojska Polskiego i pierwsze w XVIII wieku starcie z Armią Rosyjską. W którym Polacy dotrzymali pola zwycięskiej przecież w tylu bitwach w całej Europie w XVIII wieku armii rosyjskiej. O wojnie w obronie konstytucji 3 maja mówi profesor Andrzej Nowak. Na smyczy trzymam filozofów Europy, podparłam armią marmurowe Piotra Stropy. Mam psy, sokoły, konie, kocham ów szalenie, a wokół same zające i jelenie. Pałacę stawiam głowy, ścinam. Kiedy mi przyjdzie na to chęć Mam biografów, portrecistów I jeszcze jedno pragnę mieć Stój Katarzyno Koronę carów Sen taki jak ten Może ci z głowy zdjąć Kobietą jestem ponad miarę swoich czasów Nie bawią mnie u bladych lowelasów Ich miękkich palców dotyk budzi obrzydzenie już wolę owić zające i jelenie, ze wstydu potem ten i ów, rzekł o mnie niewyżyta niemra. I pod batogiem na biegu po śniegu dookoła Kremla. Stój Katarzyno, koronę carów, sen taki jak ten może ci złożyć. Kochanka, trzeba mi takiego jak imperium Co by mnie brał tak jak ja daję całą pełnią Co by i władcy, i poddańca był wcieleniem I mi zastąpił zające i jelenie Co by rozumiał tak jak ja Ten głupi dwór rozdanych król I pośród pochylonych głów Dawał mi rozkosz albo ból Stój Katarzyno, koronę carów ten, taki jak ten, może ci z głowy zdjąć, gdyby się taki kochanek kiedyś znalazł. Wiem, sama wiem, kazałabym go ściąć. Historia żywa. Koniatowski już 19 czerwca, czyli dzień po zwycięskiej bitwie pod Zieleńcami, rozpoczął negocjacje w sprawie przerwania w ogóle walki i zdecydował się szukać kompromisu z carycą Katarzyną, między innymi sugerując tron dla jej wnuka Konstantego. Dlaczego on to zrobił i sam zaprzeczył temu, o czym zdecydował o powołaniu orderu Virtuti Militari? Stanisław August Poniatowski był niewątpliwie człowiekiem wybitnego umysłu i słabego charakteru. Ten charakter złamała mu jedna kobieta, Katarzyna. Złamała mu w momencie, kiedy wpuściła go do swojego łóżka, kiedy była tylko wielką księżną i kiedy ten romans sprawił, że stał się jakby jej zakładnikiem do końca życia, zafascynowany jej osobowością, stając w obliczu tej woli wspartej siłą 100 tysięcy szabel i bagnetów wysłanych przez Katarzynę do Warszawy Stanisław August Poniatowski uległ, przestraszył się wycofał się z tego nastroju entuzjazmu patriotycznego Stanisław August jakby znów wrócił ze strachem do tej myśli, że jednak się nie uda, że z Rosją że z Katarzyną nie można wygrać że trzeba próbować przynajmniej wybłagać łagodniejszy wymiar kary stąd właśnie pomysł sekundogenitury dynastii Romanowów w Polsce, a więc młodszy wnuk Katarzyny Konstanty, późniejszy wielki książę Konstanty, znany z naszej historii, z nocy listopadowej miał objąć tron w Warszawie, według tego pomysłu, ale Katarzyna chciała złamać króla i Polskę do reszty. żądała w liście wysłanym w odpowiedzi na propozycję króla, by ten przystąpił do Konfederacji Targowickiej. I koniec, i basta. Czy myślenie króla było podbudowane także stanowiskiem podkanclerzego koronnego Hugona Kołontaja, który przecież mówił, dziś jeszcze, a nie jutro, miłościwy panie, trzeba przystąpić do Konfederacji Targowickiej. Czy Kołontaj też się wystraszył? Hugo Kołontaj na pewno był jednym z najwybitniejszych umysłów swojej epoki, ale wielokrotnie, nie tylko w tej kluczowej chwili, 22 lipca 1792 roku, kiedy odbywała się narada poświęcona odpowiedzi na ten dyktat Katarzyny, kołątaj dał dowód słabości swojego charakteru. Ktoś może powiedzieć, a może król i Hugo Kołątaj po prostu lepiej rozumieli sytuację. Patrząc na mapę i na przesuwające się na tej mapie ruchy wojsk, Widzieli przecież i król, i kołątaj, że jednak ofensywa rosyjska posuwa się naprzód, że nie udało się jej zatrzymać skutecznie ani w bitwie pod Zieleńcami, ani w późniejszej, także ważnej bitwie stoczonej pod Dubienką z czterokrotnie silniejszymi oddziałami wroga przez generała Tadeusza Kościuszkę, że żaden z planów zatrzymania armii rosyjskiej którym z umocnionych miejsc, nawet na linii Bugu, nie okazał się skuteczny, a więc armia rosyjska ciągle niepowstrzymanie prze na zachód, w stronę Warszawy. A krew Polaków to wszystko oblewa, jak mówił Kołontaj. Czy to też miało znaczenie? No oczywiście nie była to krew Hugona kołątaja i nie był skłonny nigdy jej przelewać, podobnie jak król, dlatego chętnie się zasłaniał krwią przelewaną przez innych, by uzasadnić swoje decyzje, w tym przypadku przystąpienie do Targowicy. Ale rzeczywiście można spojrzeć na tę dramatyczną decyzję jako na starcie argumentów. Czy wierzymy w to, że opór dalej ma szansę? Że możemy doczekać jeszcze przez kilka miesięcy, bo na to można było liczyć, kilka miesięcy dalszego oporu. Doczekamy zmiany koniunktury w polityce europejskiej i obronimy niepodległość. Czy pójdziemy za dyktatem Katarzyny, która mówi, nie ma wyjścia, musicie się poddać. Czy staje pan profesor dzisiaj po stronie obrońców, czy oskarżycieli Stanisława Augusta? W tym przypadku na pewno muszę stanąć po stronie oskarżycieli Stanisława Augusta, bo najsilniejszym jego oskarżycielem był jego bratanek, książę Józef, który był wtedy naczelnym wodzem armii walczącej w polu i książę Józef był przekonany, że obrona ma nadal sens. I pamiętajmy, że symbolicznym zakończeniem działań militarnych było zwycięstwo w takiej potyczce odniesione przez księcia Józefa Poniatowskiego. Polscy żołnierze gotowi byli dalej walczyć. Rozgoryczenie wśród oficerów liniowych, nie tylko samego wodza, czyli księcia Józefa, ale także Kościuszki, także wielu innych generałów i oficerów było ogromne. Przecież my możemy jeszcze walczyć, możemy się bić. Tu nie może być porównania z debatą o powstaniu warszawskim, gdzie chodzi o decyzję, której koszt ponosili także cywile. Tutaj żołnierze sami mówili. My możemy, my chcemy się bić dalej z Rosją, która chce nam zabrać niepodległość. Jeśli król podjął decyzję wraz z większością towarzyszących mu doradców, by przystąpić do Konfederacji Targowickiej, to zrobił to w sposób sprzeczny z wolą obrońców Rzeczpospolitej, stojących wtedy na froncie i gotowych nadal przelewać swoją krew, nie krew innych Polaków, cywilów. I to jest siła oskarżenia pod adresem Stanisława Augusta Poniatowskiego wtedy z lipca 1792 roku i jego decyzji, by przystąpić do targowic. Myślą o tym, że trzeba walczyć nadal, książę Józef Poniatowski, Tadeusz Kościuszko podali się do dymisji, opuścili Polskę. Tak samo Polskę opuściło spore grono przedstawicieli elit, m.in. marszałek Sejmu Stanisław Małachowski czy marszałek Wielki Litewski Ignacy Potocki. To emigracja, która nie zapomniała o Polsce i dość szybko dała o sobie znać w postaci nadchodzącej dużymi krokami insurekcji kościuszkowskiej. Aczkolwiek nie wiem, jakie byłyby jej losy, gdyby nie nieudana misja Tadeusza Kościuszki do Paryża i przeciek, który spowodował, że no, nasi najwięksi wrogowie dowiedzieli się o tym, że szykowana jest akcja odwetowa ze strony Polaków. Przypomnijmy, że bezpośrednią przesłanką do wybuchu powstania nazwanego od nazwiska jego lidera kościuszkowskim był drugi rozbiór dokonany po interwencji militarnej Rosji w 1793 roku i zatwierdzony przez ostatni Sejm, całkowicie steroryzowany przez Rosję Sejm w Grodnie. W ślad za rozbiorem, który przekształcił resztki Rzeczpospolitej w niezdolny do życia kadłubek, Poszła redukcja armii, tej zwiększonej wskutek uchwał Sejmu Czteroletniego, a więc dziesiątki tysięcy żołnierzy, oficerów zostało bezpośrednio zagrożonych nie tylko upodleniem, by tak rzec, ale także zagrożonych materialnie. Oczywiście nie tylko tego rodzaju przesłanka, czysto praktyczna, decydowała o tym, że powstanie wybuchło. Najważniejsze było... To dojrzewające od czasu tego wielkiego zrywu niepodległościowego, jakim były reformy Sejmu Czteroletniego, pamięć o Konstytucji 3 maja, a potem doświadczenie wojny 1792 roku z Rosją, wojny, która choć skończyła się kapitulacją króla, Pokazała, że można bić się z Rosjanami. Wystarczy poprawić swoje zdolności bojowe i może uda nam się sprostać w następnej konfrontacji. Ale przede wszystkim musimy, musimy walczyć dalej, bo ten kadłubek, który został po drugim rozbiorze, nie wystarczy nam jako Polska. Musimy bić się o całość i niepodległość naszej ojczyzny. To przekonanie było bardzo mocne w dużej grupie społecznej, nie tylko w gronie tych nielicznych, którzy znaleźli się na emigracji w Paryżu. Przypomnę, to była jakobińska Francja, rok 1793. Francja, która rzucała wyzwanie całej Europie. Wydawało się, że skoro Prusy nam nie pomogły, to ta rewolucyjna Francja może zechce uznać w nas, powstańcach polskich, przyczółek Zmiany geopolitycznej w całej Europie, co najmniej pożyteczną dywersję w Europie Wschodniej, a zatem pomoże nam tę dywersję wykonać, a my już zajmiemy się tym, by owa dywersja przyniosła odrodzenie niepodległości Polski. Takie oto kombinacje jakby u podstaw nawiązania rozmów między Tadeuszem Kościuszką a rządem francuskim i właśnie wspomnianemu przez panią Szeciekowi, a mianowicie Kościuszko przejeżdżając przez Belgię, spotkał się tam z generałem Charlesem Dumouriezem, dowodzącym wojskami rewolucji francuskiej na tym froncie. A Dumouriez wkrótce dezerterował, przeszedł na stronę monarchistów francuskich i koalicji antyrewolucyjnej i poinformował o planach, o których powiedział mu Kościuszko Prusaków, a ci podzielili się tymi informacjami z Rosją. Jednakże nie tego rodzaju przeciek, ale właśnie owe generalne przesłanki, o których mówiliśmy wcześniej, zdecydowały o tym, że przygotowania do powstania w Polsce nabrały już charakteru tak daleko posuniętego, że w momencie kiedy redukcja armii Rzeczpospolitej w wyniku drugiego rozbioru została uruchomiona w sposób już bezwzględny, wtedy powstanie musiało już wybuchnąć i tak też się stało już praktycznie 12 marca 1794 roku, gdy generał Antoni Madaliński Odmówił poddania redukcji swojej Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Narodowej i ruszył w kierunku Krakowa, gdzie wiedział, że szykuje się sztab tego powstania. Kraków, przypomnijmy, był na granicy zaboru austriackiego i w związku z tym wydawał się dogodnym miejscem do przygotowania podstaw powstania w obronie niepodległości Polski. છે Odszedł 24 marca 1794 roku, około godziny dziesiątej na rynku krakowskim pojawił się Tadeusz Kościuszko. Odczytano akt powstania oraz Kościuszko złożył przysięgę. Czy był tam też taki entuzjazm jak w czasie Sejmu Czteroletniego, Sejmu Wielkiego lub tuż po nim odżyły nadzieje, że jednak Polska będzie? Myślę, że nastroje mieszały się, nastroje wielkich nadziei przywiązanych też do osoby Kościuszki. Umiejętnie ten ośrodek emigracyjny w Paryżu stworzył wielką legendę wokół tego nazwiska przed wybuchem insurekcji. Przypominano jego zasługi w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych, Francja nadała mu honorowe obywatelstwo był już postacią symboliczną, jeszcze przed wybuchem powstania. A więc ten zdolny generał, który potrafił sprostać czterokrotnie silniejszym oddziałom rosyjskim pod Dubienką, może poradzi sobie z Rosją. Te nadzieje były bardzo mocne. Podobnie jak chęć przeciwstawienia się ostatecznemu upodleniu Rzeczpospolitej temu drugiemu rozbiorowi, który czynił z niej już wyłącznie pośmiewisko. Ale z tym łączyło się przekonanie części opinii mieszczańskiego Krakowa, że to może się nie udać części szlacheckiej, także opinii publicznej w Małopolsce, że nie będzie to dość znaczna siła, ta, która pójdzie za Kościuszką, by sprostać całej potędze Rosji. Rzeczywiście te siły w tym momencie były znikome. To było zaledwie kilka tysięcy ludzi skupionych wokół Krakowa i w samym Krakowie. Ale mobilizacja tych nastrojów patriotycznych pełnych woli walki przeważyła. Pamiętajmy, że przed przysięgą na rynku krakowskim Kościuszko złożył przysięgę przed Bogiem w klasztorze Kapucynów w Domku Loretańskim. Te dwie przysięgi wobec Boga, a następnie wobec narodu na rynku krakowskim były przyjęte z całą powagą, jako zobowiązanie do walki, które przełamie klątwę Targowicy, przełamie klątwę Zdrady, której dopuścił się król i część elit politycznych ledwie niespełna dwa lata wcześniej. I tak zaczęła się ta epopeja insurekcji kościuszkowskiej w Krakowie, ale jednak przełomowe jej momenty przyjdą nie w Krakowie, tylko w Warszawie i w Wilnie. Choć my kojarzymy przede wszystkim na początku insurekcji kościuszkowskiej właśnie Kraków, przysięgę na rynku, a zaraz potem bitwę pod Racławicami 4 kwietnia, niedaleko na północ od Krakowa, gdzie wojska powstańcze pod wodzą Kościuszki pokonały kolumnę rosyjską pod wodzą generała Aleksandra Tormasowa. To symboliczne zwycięstwo, w którym pamiętamy naczelnika w Sukmanie, chłopskiej i przede wszystkim szturm kosynierów, chłopów uzbrojonych w kosy na czele z Bartosem, któremu nadano nazwisko Głowacki. Ta wizja porwania chłopów do walki utkwiła w naszej pamięci jako szczególnie ważny element dziedzictwa, Powstania Kościuszkowskiego i słusznie, bo ona odegra w następnych pokoleniach ogromną rolę mobilizującą chłopów do polskości, ale w praktycznej historii Powstania Kościuszkowskiego dużo ważniejsze były insurekcje w Warszawie i w Wilnie. Polska dysponowała ogromną rzeszą ludzi, no właśnie, ale czy także uzbrojenia, bo wiele jest zarzutów związanych z brakiem tego uzbrojenia i klęska insurekcji kościuszkowskiej jest w tym widziana. Nie dało się bynajmniej wykorzystać wszystkich chłopów do walki o niepodległość. Po pierwsze dlatego, że chłopi byli w ogromnej większości własnością szlachty. Kościuszko obiecywał swoim Uniwersałem Połanieckim z 7 maja radykalne obniżenie pańszczyzny dla tych chłopów, którzy pójdą do walki. Pojawiła się także możliwość nadania ziemi dla najbardziej zasłużonych, ale droga od tych haseł do wieluset tysięcznej armii chłopskiej, która z entuzjazmem poszłaby walczyć o Polskę, była jeszcze daleka. Broni było dość, by zabrać ją garnizonom rosyjskim. Przykładem była właśnie insurekcja w Warszawie. Przypomnijmy, w Warszawie stacjonowało blisko 7,5 tysiąca żołnierzy rosyjskich, a przy pomocy niedużej liczby żołnierzy polskich, duża część zmobilizowanych rzemieślników warszawskich na czele z Janem Kilińskim, szefcem, którego pomnik stoi, dziś przypominając o jego zasługach, Uwrót Starego Miasta w Warszawie. Ta mobilizacja można powiedzieć społeczna w dużej części miejskiego żywiołów Warszawy wystarczyła, żeby mówiąc brutalnie wyrżnąć rosyjski garnizon w stolicy Polski. 4,5 tysiąca Rosjan na 7,5 tysiąca zginęło w tej insurekcji warszawskiej 17-18 kwietnia ta rzeź Rosjan w Warszawie sprawiła, że tysiące uczestniczących w niej Polaków miało broń zdobytą na przeciwniku. Wkrótce potem zwycięstwo insurekcji w Wilnie także stworzyło szansę na zdobycie i tam przyczółka militarnej akcji, która mogłaby zahamować przynajmniej kontrakcję ze strony armii rosyjskiej, która chciałaby stłumić powstanie kościuszkowskie. To było zaskoczenie wielkie dla Rosjan, to że insurekcja no nie tylko powolutku gdzieś rozpełzała się z Krakowa na północ, ale wybuchła nagle z wielką siłą w Warszawie, w Wilnie, a później, jak się okaże, ogromne znaczenie dla losów insurekcji kościuszkowskiej będzie miało poparcie ludności w Wielkopolsce, czego symbolem stanie się generał Jan Henryk Dąbrowski. Umiejętnie prowadzący, jakbyśmy to powiedzieli, rekonkwistę Wielkopolski dla Powstania Kościuszkowskiego. To był sierpień 1794 Ta. roku. Czy gdyby nie to, że wybuchło inspirowane insurrekcją kościuszkowską Powstanie Wielkopolskie, to insurekcja już by chyliła się ku upadkowi właśnie w sierpniu? Z pewnością tak. Wynikało to po prostu z faktu, że przeciwko insurekcji wystąpiły dwie niezwykle potężne siły. Nie tylko Rosja ruszyła ze swoją armią, na której czele pierwotnie Katarzyna postawiła byłego ambasadora Nikołaja Repnina, ale także od zachodu uderzył na insurekcję kościuszkowską niedawny formalnie sojusznik Rzeczpospolitej, król pruski Fryderyk Wilhelm. To zdawało się wróżyć jak najrychlejszy koniec powstania. I wiemy, że próby zahamowania ofensywy idącej z dwóch stron przeciwko powstańczej Warszawie nie kończyły się sukcesem Polski. Przypomnijmy porażkę Kościuszki w bitwie pod Szczekocinami w czerwcu i zamknięcie oblężenia Warszawy już na progu lata 1794 roku, oblężenia ze strony wojsk pruskich i rosyjskich. Walki toczyły się wtedy na terenie dzisiejszej Warszawy, na Powązkach to wszystko pokazuje, że już wtedy, czyli na progu lipca 1794 roku groziło zlikwidowanie powstania. I wtedy właśnie rozszerzenie działań powstańczych na Wielkopolskę, zagrożenie tyłów armii pruskiej zmusi króla Fryderyka Wilhelma, zwycięzcę spod Szczekocin, do rezygnacji z dalszego udziału w tłumieniu powstania kościuszkowskiego. To był, jak się wydawało, bardzo ważny sukces strategiczny powstańców, sukces którego część na pewno trzeba przypisać także Kościuszce, który umiał ufortyfikować Warszawę, przygotować ją do oblężenia przez armię pruską i rosyjską. A więc w sierpniu wydawało się, że szanse powstania znów wzrastają, ale na czele armii rosyjskiej Katarzyna postawiła wtedy najzdolniejszego ze swoich generałów Aleksandra Suworowa i gotowa była tym razem na każdy wysiłek byle powstanie zdusić. Katarzyna jeszcze w lipcu 22, to taka symboliczna dzienna data, 22 lipca 1794 rok, co prawda. Ale już tego dnia Katarzyna oznajmiła Prusom i Austrii, że nadszedł czas, aby trzy dwory podjęły kroki nie tylko dla ugaszenia ostatniej iskry pożaru, który wybuchł w sąsiednim kraju, lecz także dla zapobieżenia, aby kiedykolwiek jeszcze z popiołów powstał nowy płomień. Czyli czuła, że nie będzie łatwo z tymi Polakami. Rzeczywiście, ta data 22 lipca nas prześladuje. Mówiliśmy wcześniej o 22 lipca jako dniu, w którym król przystąpił do Targowicy w 1792 roku teraz 22 lipca 1794 roku, no i przypomni o sobie ta data równo 150 lat później. Ale wracając do czasu powstania kościuszkowskiego, Katarzyna widziała, że powstanie kościuszkowskie sprawia, iż trwanie tego kadłuba, jaki pozostał z Rzeczpospolitej po drugim rozbiorze, nie ma już sensu. Aby szybciej poradzić sobie z duchem polskiej niepodległości, trzeba dokończyć dzieło rozbiorów. Chciała Katarzyna zachęcić do akcji już nie Prusaków tylko, bo ci już niemało zrobili, żeby zaszkodzić powstaniu Kościuszkowskiemu, ale także Austrię. Austria była niejako wygłodniała nowych nabytków kosztem Polski, bo w drugim rozbiorze nie brała udziału. Katarzyna świadomie zarzucała tę przynętę, by ostatecznie zlikwidować problem Polski, likwidując zarazem państwo polskie Rzeczpospolitą. Powodem dodatkowym, który miał dodać siły jej argumentacji, było skojarzenie polskiego powstania z rewolucją we Francji. I rzeczywiście sceny wieszania zdrajców w Warszawie dwukrotnie, najpierw wkrótce po skutecznej insurekcji, kiedy został stracony Józef Kosakowski, biskup inflacki Piotr Żarowski, hetman wielki koronny Józef Ankwicz, marszałek Rady Nieustającej i Józef Zabiełło, hetman polny litewski i później ponownie w czerwcu 1794 roku, kiedy zawisli posądzani o zdradę biskup wileński Ignacy Masalski, kasztelan przemyski Antoni Czetwertyński i kilku innych zdrajców, wreszcie również scena wieszania zdrajców w Wilnie, to wszystko razem pokazywało, że radykalizuje się sytuacja polityczna, że jakobinizm zalągł się w Warszawie, pokazuje Katarzyna innym dworom, a zatem trzeba w imię porządku w Europie zlikwidować Polskę. I tu zaczyna się jakby dyskusja, którą odnowił w ostatnim czasie swoim porywającym esejem historycznym Jarosław Marek Rymkiewicz. Mam na myśli oczywiście jego książkę zatytułowaną dobitnie Wieszanie. Że może gdyby jeszcze więcej tych zdrajców powiesić, może gdyby naprawdę zradykalizować działanie insurekcji kościuszkowskiej, może wtedy, może wtedy udałoby się skutecznie przeciwstawić najazdowi Katarzyny, ale Kościuszko hamował. Te radykalne nastroje starał się, by nie dopuścić do rządów ulicy. Rezultat pozostaje taki, jaki znamy z historii. Pościuszko próbował stawić armią regularną czoła najazdowi rosyjskiemu. Przegrał tę decydującą bitwę pod Maciejowicami. Sam został ciężko ranny i dostał się do niewoli. I praktycznie rzecz biorąc od tego momentu, to jest od 10 października 1794 roku los insurekcji kościuszkowskiej, przecież od niego tak nazwanej był przesądzony. Ale przypisywane wtedy przez antypolską propagandę, w szczególności pruską, zdanie, które miał rzekomo wypowiedzieć ranny Kościuszko, finis polonie, a więc koniec Polski, to zdanie na pewno nie znajduje uzasadnienia ani w prawdzie historycznej, bo takiego zdania Kościuszko wtedy nie wypowiedział, ani w znaczeniu insurekcji kościuszkowskiej w naszej historii. Bo choć powstanie wtedy, w 1794 roku, przegrało, uległo przewadze przeciwników, uległo brutalnej sile reprezentowanej przez Suworowa, przez dokonaną przez niego, Niezwykłą ludobójczą właściwie w swojej skali rzeź Pragi na początku listopada w 1794 roku, która steroryzowała ostatnich obrońców Warszawy i skłoniła do kapitulacji, to jednak to, co zostawia w naszej historii powstanie kościuszkowskie, to właśnie przekonanie, że Polacy będą walczyć, że nie pogodzą się z utratą niepodległości. To jest najważniejszy testament powstania Kościuszkowskiego, dzięki któremu nie było końca Polski. Był to przystanek na drodze do jej odrodzenia. Historia Żywa od następnego tygodnia przez najbliższe trzy soboty, czyli do końca lutego, będziemy spotykać się z Państwem wyjątkowo tuż po godzinie 16. W następną sobotę opowiemy o sporze o przyczyny upadku Rzeczpospolitej w 1795 roku, czyli o poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, kto nam zabrał niepodległość. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl ukośnik 1. Dorota Truszczak polecam i do usłyszenia, przypominam, od następnego tygodnia, w każdą sobotę do końca lutego, wyjątkowo tuż po godzinie 16.